Przed mikrofonem Justyna Golonko zapraszam, a zaczynamy od dobrych informacji, bo został wydłużony ważny termin. Rolnicy, którzy ubiegają się o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności na zakup i montaż silosów z wyposażeniem, inwestycje w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych a także na rybołówstwo lub akwakulturę realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o płatności. Pierwotny termin na dostarczenie tego typu dokumentów wyznaczony był na 30 kwietnia. Będzie wydłużony do 15 czerwca tego roku. I mamy kolejne dobre informacje, bo kolejne polskie produkty będą chronione przez Unię Europejską. Komisja Europejska opublikowała wnioski o rejestracji jako chronione oznaczenie geograficzne dla jabłek krojeńskich z Wielkopolski. Znak potwierdza, że produkt pochodzi z określonego regionu, a jego jakość, reputacja lub cechy są z nim bardzo związane. Tomasz Matusiak. Informacja o oznaczeniu geograficznym dla jabłek krajeńskich została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. O przyznaniu jabłkom specjalnego znaku poinformował Stefan Krajewski, minister rolnictwa. Wniosek, który został złożony właśnie o rejestrację jabłek krajeńskich przeszedł pomyślnie całą procedurę, bez żadnych uwag. Komisja nie zgłaszała uwag do tego wniosku, co zdarza się bardzo rzadko. 18 marca 2026 roku został opublikowany wniosek o rejestrację nazwy Polska Gęsiowsiana, a to oznacza, że jeszcze w tym roku kolejne polskie nazwy dołączą do już zarejestrowanych polskich produktów regionalnych i tradycyjnych, które są chronione w Unii Europejskiej. Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów owoców i warzyw, podkreśla, że to już kolejne polskie jabłko na unijnej liście produktów chronionych geograficznie. Chciałbym pogratulować tym, którzy podjęli się całego trudu przeprowadzenia procedury dla, dla uzyskania tego europejskiego oznaczenia. Jabłko krajeńskie jest bodajże trzecim jabłkiem posiadającym chronione oznaczenie geograficzne po jabłku łąskim i grujeckim. Oczywiście tych oznaczeń Mamy więcej na chwilę obecną. Z tego 13 to są oznaczenia, które uzyskały owoce, warzywa i ich przetwory. Unijny znak jest wyróżnikiem, który może wpłynąć na podaż i sprzedaż jabłka krajeńskiego, zaznacza prezes Boguta. Być może nie zawsze uda się od razu uzyskać wyższą cenę, ale zawsze jest możliwość uzyskania sprzedaży i im tych. Produktów ze znakami unijnymi będzie więcej, tym łatwiejsza będzie ich promocja, tym lepsze będzie dotarcie do konsumentów i ich zrozumienie, czym jest produkt mający ten znak, że on jest dla nich po prostu również bardziej korzystny jako składnik pożywienia. Nazwa produktu jest prawnie chroniona w całej Unii Europejskiej. Nie można jej używać do podobnych wyrobów, kupując produkt z oznaczeniem Konsument ma pewność odpowiedniej jakości. Polska w tym unijnym rejestrze ma prawie 50 zarejestrowanych produktów ze znakiem chronione oznaczenie geograficzne. I jeszcze wiadomości ze świata na koniec, bo nasz kraj wzmacnia obecność w Maroku, generalnie w Afryce. Udział w jednych z największych targów rolnych na świecie, Siam w Mekne z Maroku, to dla polskich firm okazja dla bezpośredniego wejścia na rynek marokański i nawiązanie relacji z partnerami z całej Afryki. Te międzynarodowe targi Siam to największe wydarzenie rolnicze w Afryce i jedno z najważniejszych na świecie. Wydarzenie gromadzi producentów, przetwórców i importerów z kilkudziesięciu krajów jest jednym z kluczowych punktów kontaktu dla handlu rolno-spożywczego w regionie i oczywiście jesteśmy tam my jako Polska. I na tym kończymy dzisiejsze Agrofakty. Kolejne jutro po godzinie 5. Zapraszam. Jedynka. Polskie Radio. Na AgroFakty zaprosił sponsor Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. We were talking, we were laughing about the state of our lives. Our fates brought us together as the moon was rising in your eyes. A propos lalony, to jakoś tak na dniach powinna być kolejna pełnia, bo przecież po Wielkanocy mieliśmy, to powinno być jakoś tak miesiąc niecało, około 30 dni. Ja zaraz, zaraz sprawdzę, Państwu powiem. Dzień dobry z Jedynką. No tak, tak właśnie będzie. 1 maja o 17.24 najbliższa pełnia księżyca. Potem 31 maja, no tak sami Państwo słyszą w okresach 30-dniowych. Stąd też nazwa miesiączek. Wtorek, 21 dzień kwietnia, 111 dzień roku, do końca 2026 254 dni. Słońce wzejdzie, o, już niedługo, o 5.26, w końcu zajdzie o 19.44. Dzień potrwa 14 godzin i 18 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 29 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 36 minut. To w końcu oznaczało to, że po zmianie czasu znowu, kiedy człowiek budził się, ta trzecia 15 znowu było ciemno za oktem, no a wkrótce no to tak w okolicach czerwca po 3.15, w pół do czwartej będzie już prawie, że jasno. Imieniny obchodzą Abelard, Addar, Aleksandra, Anastazy, Anselm, Anselma, Apollina, Apollo, Apoloniusz, także Bartosz, Bartłomiej, Dobrosłułka, Drogomił, Felix, Konrad, Konrada i... Żelisław. Przy okazji najlepsze życzenia dla pana Żelka, ostatniego człowieka w książce telefonicznej Polski. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór sport. Żelisław Rzeżyński zapraszam na czternaste już spotkanie naszym zupełnie nowym studiu. Żelisław Grzeżyński, Kanal Plus Sport. Najlepsze życzenia, panie Żelku. Dziękujemy także za wszystkie życzenia, które do nas spływają z okazji stulecia radiowej jedynki. To oczywiście w sobotę, no i cały ten tydzień przecież świętowaliśmy ta nasza urodzinowa trasa, ale państwo wciąż ślą życzenia, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Jedynka Polski Radio obchodzi 100 lat. Radio to teatr wyobraźni radio to dźwięki zatem na początek to co państwo bardzo bardzo lubią Dźwiękowa zagadka krótko mówiąc a w zasadzie krótko pytając co to za dźwięk oczywiście poproszę pana Wojtka z zaszyby o delikatne wyciszenie podkładu o świetnie poproszę o dźwięk hmm? Hmm? Hmm? Co Państwu wyobraźnia podpowiada? Co to za dźwięk? 22-139-2202 Jako, że mam bardzo dobry kontakt z Panem Wojtkiem z Zaszyby, bardzo e, raz jeszcze proszę, taki wersel mamy dziś o poranku, raz jeszcze o ten dźwięk, tak żeby Państwo mogli sobie go... No. No. I możemy grać. Odkudnia Mię Ciebie też i tym bardziej, że w środku. Eliksir młodości, może i tak. Mm. Mówią nam to, Mogą nam trochę zazdrości. W środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w losy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno. Państwa o poranku. Cóż to za dźwięk? Z czym się kojarzy? 22, 139, 2202. A u nas bez zmian Państwo już się przyzwyczaili. To jest taka nasza tradycja. To poranne raportowanie. Wczoraj Pani Ania ziewała na antenie. Dziś już tego nie robi, bo wie, że jest to niezwykle zaraźliwe. Już wkrótce na spacerze. Dzień dobry z tej strony Olsztyn się kłania. Ania i Kabi. Ptaki śpiewają, słońce zaraz wstanie, więc wstajemy i my i idziemy pobiegać. Dziś plus jeden. To co 13. trzynaście? Bezchmurnie. Wygląda na to, że bezwietrznie. Zapowiada się słoneczny dzień, niestety kolejny bez deszczu. Powoli się rozbudzamy. Dzięki wielkie pani Aniu. No tak, to prawda, kolejny bez deszczu. Wczoraj mieliśmy to ostrzeżenia, sami państwo słyszeli na naszej antenie. Później te ostrzeżenia zostały zaktualizowane przez synoptyków. No całe szczęście nie było tak, tak niebezpiecznie, no, jak to wynikało z tych prognoz niedzielnych. U pana Zbycha tego deszczu też nie ma. Dzień dobry. Raport pogodowy Wychodów koło Usiedlec. Temperatura 0 stopni. Czyste, piękne, błękite niebo. Bez wiatru, bez mgły, bez żadnych utrudnień dla kierowców. No i nadal oczywiście bez deszczu niestety. Pozdrawiamy serdecznie. Lusia Izbyszek. W Kotowiku koło bez deszczu ciąg kolejny dzień, natomiast u Pana Zdzicha między Nerem a Wartą, jak to nasz słuchacz mówi, wreszcie, nareszcie. Wreszcie, nareszcie spadła woda z nieba w postaci deszczu do deszczomierza. Wczoraj 9 mm Od 1 kwietnia do dzisiaj tylko 15 mm Poranek bardzo chłodny jest teraz, szron przy gruncie wystąpił, a stara mądrość ludowa. Gdy Anzen chłodzi, zboża jej się rodzi. Gdy Anzelm chłodzi, jedyny Anselm, którego znam i podejrzewam, że państwo także, to ten bohaterowicz z pewnej szkolnej lektury. 22, 139 2202 Są takie miejsca, gdzie deszcz spadł, no i ta susza hydrologiczna, akurat w tym miejscu, konkretnie na południu Polski, na razie chyba nie jest problemem. Dzień dobry, Brenda się kłania. Raport pogodowy tylko plus 1,5 stopnia Celsjusza, proszę Państwa. Dzisiaj maks do 9 stopni. Zachmurzenie duże, w zasadzie prawie że całkowite. To tylko taka malutka. Okno pogodowe jest, widzę, taki mały kwadracik, ale tak to. Prawie, że całkowite. No cóż, padało przez większość nocy. Będzie jeszcze padać. W tym momencie nie pada, ale ma jeszcze padać do godziny dziewiątej drobna brzawka. Później ma już nie padać. Chyba sytuacja hydrologiczna u nas w się już troszkę unormowała. Dobrego, spokojnego wtorku. Życzę wszystkim Państwu. Dzięki wielkie Panie Pawle. No to jest chyba najważniejsze. W Brennej nie mam na razie zagrożenia. U Pana Sławka... Zagrożenia, jakie mogą występować, to tylko na drodze. Panie Sławku, tak czy inaczej, proszę uważać, bo z Panem to różnie bywa. Pan o tej porze to może wracać z nocki albo jechać dopiero do pracy. No to sprawdźmy. Dzień dobry, Łamienowice, Sławek. Niebo czarne, coś tam kapie czy pluje, jak to można nazwać, bo to nie pada. Letki wiatr, czwarta, 42, 6, 6 stopni. Ruszamy w drogę do pracy, do Opola. Pozdrawiam prezesa, całą redakcję. Mimo to, że nie widać słońca i nie będzie chyba. Czy będzie? Nie wiem. Prezes chyba się dowie. To w drogę. Życzę miłego dnia jeszcze raz. Do usłyszenia. A pewnie, że się dowiem. Tak, zachmurzenie małe i umiarkowane. Chwilami, zwłaszcza na południu, tych chmur może być więcej. Miejscami na południu słabe, przelotne opady deszczu. Na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach przelotne opady śniegu. No i Z tej prognozy wynika, że tego słońca trochę dzisiaj będzie. Trochę deszczu, mało, mało tego deszczu. Słabe przelotne opady, miejscami na południu. A na termometrach, no bo w tej chwili są nawet takie miejsca, gdzie zdaje się, że, że szyby trzeba skrobać, a w ciągu dnia 13 stopni najwięcej, od 9 do 13, trochę chłodniej na Helu, 7 i miejscami na terenach podgórskich Karpat około 6. W takim razie wracamy do dźwięku. Dźwiękowa zagadka o poranku, proszę. Cześć jedyneczko będę ryzykowałam zegarek pracujący. Cześć. Nie, nie, nie, nie, Panie Witku, to nie zegarek. Bardzo spodobała mi się odpowiedź Pana Wojtka z zaszyby naszego realizatora. Zawsze ma sympatyczne skojarzenia i to by się zgadzało. Pan Wojtek twierdzi, że to, jak to mówiłeś, że to, będzie, to jest wiatrak z kartką papieru w środku. Aha, czyli ta kartka jest przyklejona do łopatek, tak? Do łopatek wiatraka i tak... Ach, po prostu się wkręciła. Bardzo, bardzo fajne skojarzenie. A to, jak się Państwu spodoba? Dzień dobry, Darek z Ten dźwięk to kojarzy mi się z dzieciństwem. Wtedy dziadek przed goleniem wyciągał pas ze spodni, gdzieś tam go zaczepiał i oszczył brzytwę. Trochę, trochę to może za szybko tutaj brzmiało w radiu, ale ten dźwięk był bardzo podobny do tego, jak dziadek oszczył brzytwę przed goleniem. Dziękuję bardzo. Opas od spodni. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie To bardzo znacznie zawsze Jak dziadek ściągał i miał pas ze spodni Bo to różne skojarzenia y, y, mamy My ludzie urodzeni w latach 70 Natomiast bardzo ciekawe skojarzenie To jest charakterystyczne O tym pan mówił I Wojtek też zwrócił na to uwagę Że trochę za szybko No to my za chwilę My za chwilę zwolnimy Radio Program pierwszy I. Dzień dobry z jedynką. Piąta trzydzieści dwie. Tak jak wspominałem, są takie miejsca, gdzie o poranku temperatura spadła poniżej zera przy gruncie. No i pan Paweł, na przykład zamiast parasolki, bo tam deszczu u pana Pawła też nie ma, musiał wyciągać tę do szyby skrobaczkę. Witam serdecznie. Paweł Schaub ma raport pogodowy. No miało tak padać, padać. Nic nie spadło niestety, ale za to przymrozek. Dzisiaj rano... Robanie szyb. Tak więc taka niespodzianka. Pozdrawiam. Dzięki wielkie panie Pawle. Skoro był pan Paweł, to teraz będzie pan Przemek z Poznania, który jako żywo przypomina taksówkarza z komedii Tadeusza Chmielewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Łodny Dzień dobry. poranek mamy dzisiaj w Poznaniu. Tylko trzy stopnie na termometrze. Barometr pokazuje... 1021 hektopaskali, niebo jest bezchmurne, zapowiada się słoneczny dzień. Pozdrawiam, Przemek, Pozdrawiam. Dzięki wielkie, panie Przemku. Pan Przemek, jak słychać na spacerze albo w drodze do pracy, bo to różnie bywa, w jego przypadku ciśnienie, mówi pan 1021, ja sprawdzę, ile jest u nas w Warszawie, bo wysokie, a w Warszawie ile? 1005. 1005 hektopaskali, a temperatura 3 stopnie odczuwalna 1. 1 powyżej zera, więc ta odczuwalna o poranku w wielu miejscach może być niższa od tej, którą pokazują termometry. Dzień dobry, panie Łuki. Halo, dzień dobry, Łukasz, Będzin z tej strony 5 stopni u mnie. a razie nic nie pada, coś tam w nocy chyba popadało, ale drogi suche, jest w porządku. Troszkę wczoraj dopadało, bo. Momentami ten deszcz taki intensywny, ale sucha ziemia, bo żadnych kałuż nie wszystko wsiąka, także ten deszcz jest potrzebny. Panie redaktorze, wczoraj, wczoraj chciałem się usprawiedliwić, bo miałem niespodziewany dzień wolnego i, i cóż, spałem po prostu. Myślałem o was ciepło i mile i spałem, no tyle. Czy się ktoś wybierał do Rzymu dzień mają takie założenia Rzymu, czyli urodziny. Będą świętować. Jak się ktoś tam wybiera, proszę pozdrowić, ukłony. A u nas co? U nas jest Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Pytanie, czy jeżeli wsypiemy cukier przed kawą, to jest to kreatywność, czy innowacja? Ciekawe. Miłego dnia dla wszystkich. Teraz zabrzmi jak taki boomer, a może po prostu starszy. Właśnie... Chyba jestem starszy od pana, panie Łukaszu. A Łukaszku, a dlaczego cukier do kawy? A dlaczego cukier do kawy? Ja wiem, że kawa bez cukru w wielu przypadkach nie smakuje, choć są też tacy, którzy przekonują, że kawa bez cukru tylko i wyłącznie. Zamiast tego cukru to lepiej coś chyba. Słodzik to też chyba nie jest dobry. Czy ktoś słodził kawę miodem? O, o to jest pytanie. Też chyba nie za bardzo. To albo jedno, albo drugie. Sporo, ale to zawsze, to zawsze cieszy, bo państwo mają przeróżne skojarzenia. Państwo są rzeczywiście kreatywni w nawiązaniu do tego święta. niezwykle kreatywni, bo wyobraźnia podpowiada różne obrazy. Dzień dobry, tu Grzesiek z Małopolski. Ten dźwięk przypomina mi z młodości mama jak szatkowała kapustę. Pozdrawiam, miłego dnia. Szatkowanie kapusty, powiada pan. Zdaje się, że ktoś ma bardzo podobne skojarzenia, tylko ten ktoś już nie pamiętam jak ma na imię. Z początku to się wydawało, że to jest uciekająca panna młoda z ołtarza, no ale nie, no chyba bardziej pasuje mi to na maszynę do szycia, jakąś guzikarkę, dziurkarkę tego typu. Pozdrawiam, Artur. Maszyna do szycia. Pan Artur, jeszcze raz w sprawie szatkowania. E, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o ten odgłos, to moim zdaniem to jest szatkowanie kapusty. Pozdrawiam. No i tak jak wspomniał pan Wojtek, nasz realizator, trochę za szybko. Trochę za szybko, zdecydowanie. I tak sobie pomyślałem, że... Mhm. Tak, za szybko. Zdecydowanie za szybko, więc co musimy zrobić? Musimy nieco zwolnić. Lepiej. Tak mi się wydaje. Co to za dźwięk? 22, 139, 22, 02. Zdaje się, że pan Paweł już zna odpowiedź, ale to potrzymamy jeszcze naszych słuchaczy w niepewności. A ten głos państwu znają? Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Mówi Tomek Lipiński.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 Bo bez radia nie ma życia, powiedział Tomek Lipiński. Wcześniej Maciej Gudowski, oba głosy doskonale państwu znane. Tomek Lipiński był naszym gościem w czwartek w sobocie, w czasie naszej urodzinowej trasy. że 5.41. O tej porze pan Marek, nasz stały słuchacz z podkrakowskich liszek pewnie już nie śpi. O tej porze już pewnie w drodze do pracy, albo już w pracy pan Marek bardzo często nawiązuje do swojego słynnego trawnika, który kosi tak średnio właśnie raz na tydzień czy dwa tygodnie. Weekend oczywiście spożytkowany na pracach ogrodowych, trawa wykoszona, także pozdrawiam tutaj z tego miejsca pana Marka z Krakowa, który tak trochę wydaje mi się specjalistą od dbania, dbania o zielo, zielony trawnik. Może, może coś podpowie, jak, jak zadbać, jak pielęgnować, może ma jakieś sposoby. No właśnie, pan Marek wielokrotnie zabierał głos w sprawie trawnika, tak się Składa, że całkiem niedaleko od pana Marka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie biolodzy sprawdzili jak odpowiednio dbać o trawniki, by były nie tylko ładne, ale także zdrowe. Badania trwały 3 lata no i doprowadziły do powstania pewnej aplikacji, która ma odpowiedzieć na pytanie, trawnik zadbany czy lepsza łąka zarośnięta? Kosić czy nie kosić? Odpowiedzi na to pytanie szukali naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badacze wzięli pod lupę 72 trawniki, obserwowali je przez 3 lata. Wszystko po to, by sprawdzić jak koszenie trawy wpływa na przykład na pylenie traw i pojawianie się kleszczy. Wyniki tych badań mogą zaskoczyć, mówi dr Joanna Na pong z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczasowy przekaz medialny właśnie jest taki, że im wyższa trawa, tym więcej kleszczy. Natomiast z dotychczasowych naszych prac wychodzi, że obecność kleszczy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 Też musimy wiedzieć, że w takie przekoszenie Krakowa to jest proces, który krwa 3 do 4 tygodni. Aplikacja Kosić czy Nie Kosić, stworzona przez naukowców z UJ-u, zawiera też treści edukacyjne, mapy i quizy. Dzięki temu może być wykorzystywana również przez nauczycieli na lekcjach biologii. Natalia Ertman przyjrzała się aplikacji, którą stworzyli biolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten dźwięk to na pewno nie jest dźwięk koszenia, ale ja prosiłem, żeby tak nie szybko... No. Żeby nie szybko, żeby troszkę zwolnić. O, powoli. I co, ja bym tutaj przełożył, nie? No właśnie. Dzień dobry. Ten dźwięk kojarzy mi się ze skrobaniem marchewki I nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pozdrawiam, Wiesław Wiśniewski. Jest to sygnał ostrzenia brzytwy. Andrzej z Wielkopolski. Dzień dobry, Bartek. Moim zdaniem to jest dźwięk ubijanego jajka na taką cianę. Najchętniej taką spiralną, drucianą ubiaczką. Dziękuję. Do usłyszenia. O i przypomniał mi pan, że, że taką kiedyś mieliśmy w domu rodzinnym yy, taką, taką ubiaczkę. Nie, nie. Ani marchewkę, ani brzytwa, ani ubijanie jajka. Co to za dźwięk? Dzień dobry chud wsiąść i uciec byle gdzie mam ochotę i zrobić z tobą w drodze zrobić byle co daleko sto. dobry, panie redaktorze, Marcin z Płońska się kłania. W Płońsku słonecznie, bezchmurnie, chłodno, minus, plus jeden stopień, przepraszam bardzo, jeszcze się nie obudziłem, a kawa z miodem fantastyczna. Ja bardzo często, jeśli piłem kawę słodką, kiedyś, bo już nie słodzę, ale kawa z miodem fantastyczna, polecam spróbować chociaż. Dobrego dnia wszystkim życzę. Pozdrawiam. No to dzięki wielkie panie Marcinie. Dawno się nie słyszeliśmy. Koniecznie trzeba spróbować. Chociaż chociaż raz kawa z miodem. U pana Marka, bo, bo z tych raportów państwa wynikało, że są takie miejsca, gdzie w ogóle bez deszczu, a u pana Marka całe szczęście popadało. Dzień dobry, Marek na Wczoraj cały dzień padało. Taki drobny deszczyk, ładnie ziemię namoczył, przysiąkła doprzeć. Sporawo. Dzisiaj mgła, bo ten deszcz chyba wczoraj się odparowuje, ale na termometrze minus jeden. Także jest chłodno. Zapowiada się słuchać dzień, bo niebo czyściutkie już opady chyba przeszły dalej. Dzięki wielkie panie Marku, pozdrawiamy. Telefon w sprawie dźwięku. Czy ten dźwięk to nie było ubijanie białek? w miejsce takich białek na do ciasta. Nie, to już ustaliliśmy, że nie. przypomnijmy sobie raz jeszcze. To jest ta wersja szybsza. No i teraz odpowiedzi poprawne. Dzień dobry. Jest to tasowanie kart. Dzień dobry. Dzień dobry z rana. Wydaje mi się, że jest to tasowanie kart. Dziękuję bardzo. Tasowanie kart. Dzięki wielkie. Wrócimy do tego tematu po godzinie szóstej. Która gra karciana, państwa zdaniem, jest najbardziej wciągająca? Gra w tysiąca, może makao, może wojna. Dzień dobry z jedynką. Wracamy po szóstej. Między nami nigdy nic nie było nasze dłonie nigdy nie spotkałem. Na pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę Kocham Cię Zagubionych w morzu słów westchnienia W oceanie trudnym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 że to miłość I dlatego mówić chcę Kocham Cię W filiżance szukam Twego smaku Na poduszce Twoich ust Dotknij oczu mych i oczaru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 Kocha Yeah.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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Wzmożony ruch obserwujemy także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny, tutaj oczywiście w kierunku stolicy Niemiec. Wczoraj wieczorem na trasie ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Łomża doszło do pożaru dwóch aut ciężarowych na kilometrze 28. To są okolice miejscowości Truszki. Droga w kierunku Suwałk nadal jest tam całkowicie zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd na Węźle Śniadowo na trasę wojewódzką nr 677 i powrót na trasę ekspresową jest możliwy na Węźle Łomża Południe. Poranne spowolnienia i poranne korki już utrzymują się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na krajowej 79 pomiędzy Piasecznym a Stolicą. Jak zwykle o tej porze spore spowolnienie obserwujemy na trasach Małopolskich, chociażby na Zakopiance pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, podobnie na Krajowej 94 na Obwodnicy Wieliczki oraz na Drodze Krajowej 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej i Limanowej. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od państwa.